Vibracja szesnaście nigdy nie zawiedziesz, gdyż masz uczucia. Nikt nie lubi słowa porażka. Boimy się go i staramy unikać. Porażka jest w rzeczywistości iluzją, którą stworzył dla nas świat zewnętrzny i tylko od nas zależy, czy dać się wciągnąć w ten koszmar, czy nie. Prawo duchowe mówi, że tak naprawdę nigdy nie zawodzimy. Nasza energia jest niewyczerpana. Ponieważ wszechświat jest nieograniczony, a my jesteśmy wszechświatem. Dzisiaj zajmiesz się nieaktualną już ideą porażki, tak aby pokonać ją raz na zawsze. Aby wyjść daleko poza ograniczające cię przekonania takie jak porażka, musisz przede wszystkim zrozumieć, jak one powstają. Porażka to opinia danej osoby w odniesieniu do wyniku konkretnej sytuacji. Kiedy stwierdzamy... Że coś jest porażką lub że zawiedliśmy, mamy na myśli, że coś nie powiodło się zgodnie z założonym uprzednio planem. Co powiesz na stwierdzenie, że porażka jest jedynie zmianą planu wszechświata? Że kiedy coś ułoży się nie po twojej myśli, jest to oznaką większego planu? A co jeśli gdzieś tam jest lepsza szansa przeznaczona specjalnie dla ciebie i zbliża się ku tobie, a ty... Wykonując wszystko zgodnie z pierwotnym planem, zwyczajnie ją przegapisz. Dzisiaj pozbędziesz się swoich oczekiwań. Czas zdać sobie sprawę, że nie zawiedziesz wszechświata, ponieważ on od ciebie niczego nie oczekuje. Dzisiejsza lekcja pomoże ci zrozumieć, że porażka to uczucie, które jest zwykłą akceptacją faktu, że plan nie potoczył się zgodnie z oczekiwaniami. To wcale nie oznacza negatywnych konsekwencji. Porażka istnieje tylko dla tych, którzy pragną kontroli. Aby zatem pokonać fałszywą ideę porażki, musisz porzucić również potrzebę kontroli. Czas zrozumieć, że wszystko, na czym się skupisz, otrzyma twoją energię, niezależnie czy będzie to dobre czy złe przedsięwzięcie. Kiedy obawiasz się porażki, nastawiasz się na nią. Poddając się wszechświatu, tej najwyższej sile dobroci, nastawiasz się na doświadczanie dobroci. Najwyższy czas uświadomić sobie, że upadek twoich planów jest oznaką większego planu wszechświata. To wszystko. Wszechświat chce, abyś wiedział, że żadne zewnętrzne osiągnięcie nigdy nie określi twojego prawdziwego piękna. Pragnie również, abyś uwierzył, że zawsze działa na twoją korzyść. Dzisiejsza lekcja przypomina ci, że nigdy nie zboczysz ze swojej ścieżki rozwoju. Nigdy nie zawiedziesz w tym, aby być sobą. Każde doświadczenie życiowe jest idealną szansą na poznanie siebie na głębszym poziomie. Wibracja na dziś Dzisiaj uznam, że żadne zewnętrzne doświadczenia ani osiągnięcie nie określi mojej prawdziwej wartości. Moją jedyną prawdą jest fakt. Iż jestem wrażeniem boskości. Jako że jestem wrażeniem boskości, jestem istotą zdolną do bezwarunkowej miłości. Akceptuję to, że zawsze staram się najlepiej jak potrafię. Szanuję siebie i moją podróż życia. Wiem, jak daleko już zaszedłem i cieszy mnie to, co dziś widzę. Dzisiaj wiem, że nie zbłądziłem, ponieważ się odnalazłem. Podziel się wibracją żadne doświadczenie ani osiągnięcie nie określi mojej prawdziwej wartości, ponieważ miłość jest niemierzalna.